Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mnie posłał, a żeś je umiłował, jakoś i mnie umiłował. Ojcze, któreś mi dał, chcę, aby gdziem ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moje, którąś mi dał. Albowiem eś mnie umiłował przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, alem ja cię poznał, a i ci poznali, żeś ty mnie posłał. I uczyniłem im znajome imię twoje i znajome uczynie, aby miłość, którąś mnie umiłował, w nich była, a ja w nich.